Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, to ja, Krwawa Kałuża, w odsłonie szóstej. Jeżeli dobrze liczę, to jest szósta audycja i teraz powinnam coś powiedzieć o zbliżającej się audycji, tak zwanej dziesiątej, o ile mi sił i motywacji do jej nagrania wystarczy, a jeżeli wystarczy, to może nawet zorganizuję jakiś konkurs, jakieś tańce, hulawianki albo jakieś tam inne cuda fakt faktem jest mianowicie, że dawno nie nagrywałam żadnej audycji innymi słowy zrobiłam sobie przerwę nie tyle w życiorysie, co w nagrywaniu no i tam się zajęłam jakimiś drobiazgami nie zmienia to faktu innego, że mimo wszystko czas płynie ludzie coś robią, a przynajmniej robić powinni i żeby sobie życie nie marnować a skoro ludzie coś robią, to najprawdopodobniej są tego robienia efekty tak być powinno Między innymi o tych efektach ludzkiego działania powiem w niniejszej audycji, chociaż w pierwotnej wersji planowanego programu zamierzałam wygłosić tylko i wyłącznie jeden długi, podzielony muzycznie kącik zjebów, czyli tak zwany pręgierz. Ogromny, gdyż nazbierało mi się wniosków w większości przykrych i generalnie osłabiających tych wniosków mi się nazbierało, wynikających z tych właśnie ludzkich działalności albo bezsensownych, pustych wypowiedzi. Zmieniłam jednak zdanie i oprócz prze, pręgierza, przepraszam, czyli kącika zjebów, będzie coś o książkowych nowościach oraz coś o imprezach, zwanych imprezami tematycznymi, aka konwentami. Pośrednio będą też a propos tego yy, zjeby. To wszystko mi się tutaj w, w, połączy i wymiesza. I wszystko oczywiście będzie o horrorze oraz tematach horrorowi tam bliskich, pokrewnych i takie to. Czyli co? Co będzie w szóstej audycji krwawej? Powiem o mojej książce, której premiera była niedawno, ale powiem w miarę krótko, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś się będzie obawiał, że Kałużyńska mu wyskoczy z lodówki z informacją opowieści. Po drugie powiem o autorce, która publikuje m.in. powieści grozy pod pseudonimem Olga Haber, oraz powiem o jej niedawnej premierze książkowej. Natomiast następnie w pierwszym kąciku zjebów wspomnę o pieniaczej aferze wywołanej przez Konrada Lewandowskiego teoretycznie nie dotyczącej horroru, ale tylko teoretycznie. W się przywinie recenzencka blogosfera oraz widmo nieistniejącego już ustroju feudalnego. Kolejny kącik z będzie podwójny o tym, że m.in. Krzysztof Maciejewski otrzymał dwie nagrody imienia Grabińskiego. Hmm, ale to nie chodzi o to, że ja tam powiem co już a propos w temacie, tylko chodzi o... Nawet nie chodzi o hejty standardowe, to już chodzi o zwykłe zawracanie dupy jakichś idiotów. A z tego zawracania dupy będzie wynikał kolejny kącik zjebów dotyczący mojej próby naprostowania ogólnospożywczego światopoglądu w temacie gdzie jest miejsce polskiego horroru. To znaczy ja generalnie nic nie chcę nikomu i niczemu nikogo pu, sugerować czy tam układać klepek w głowach nie będę tylko po prostu się wypowiem a co kto sobie tam z wypowiedzią poczyni to już będzie jego brocha mówiąc ogólnie no i tak to wygląda w skrócie zacznę gadać i perorować po krótkiej przerwie muzycznej czyli niniejszym proszę telekino o interludium melodyczne może być jakieś wkurwiające disco polo czy tam coś aczkolwiek na chyba w pierwszej audycji Krzłowej Kałużyńskiej Mówiłam, że disco polo nie będzie. No to poproszę teraz o jakąkolwiek muzykę. To znowu krwawa kałuża po krótkiej przerwie i będzie krótko o mojej najnowszej książce, jak już mówiłam, żeby nie wywoływać efektu wystakiwania z lodówki, której to książki premiera była niedawno, a dokładnie... 22 listopada 2014 roku książka nosi to tajemniczy tytuł Pod podtytuł Białe miejsce a podtytuł oznacza nic innego tylko że w pisaniu jest część akcji kolejna czyli druga I jeżeli mi Odyn pozwoli to skrobnę trzecią część i mam nadzieję czwartą część tego slashera tak powieść moja mianowicie to jest tak zwany slasher ale Taki trochę zmiksowany, wieloowocowy. Wydało tę książkę wydawnictwo Oficynka, za co owemu wydawnictwu dziękuję. Dziękować będę jeszcze długo. I generalnie mogę śmiało powiedzieć, że z tego wydania się bardzo cieszę. Jeżeli ktoś sobie życzy otrzymać plakat reklamujący moją książkę, prosiłabym o informacje oraz dane do wysyłki tegoż plakatu. W roku przyszłym, to znaczy w, 2000, w 2015, o ile dobrze liczę, zaplanowałam ciągnąć działania promocyjne Książeczki, a mianowicie skrzyknąć ekipę realizacyjną filmową Znaczy już skrzyknęłam. I zamierzamy nakręcić krótką formę filmową, a raczej teledysk, znaczy bardziej teledysk aniżeli fabułę jako taką, w powyższej formie krótkiej filmowej, Zamierzamy zawrzeć również część obsady do tak zwanego drugiego tomu mojej książeczki, skoro szaleć to szaleć, a drugi tom nosi znamienny tytuł Alwetor o podtytule Pandemia. No i z tego co mogę teraz powiedzieć wynika, że mianowicie tam na kartach owych, owej książeczki dziać się będzie coś, oj będzie. Ale tak naprawdę jeszcze nie powiem dokładnie co, gdyż po pierwsze nie lubię zdradzać elementów fabuły, przez, przed owej fabuły zakończeniem, no tak jakoś się składa. Innymi słowy coś więcej powiem później, a dokładniej, no bardzo nawet później niż wcześniej, czyli powiem coś, kiedy już całkowicie mi się zmaterializuje akcja tomu drugiego tego alwetoru, zwanego kosmicznym slasherem jeżeli ktoś jest ciekawy o czym jest książeczka i jeszcze tej książeczki nie czytał no albo jeżeli ktoś jest ciekawy jakie są wrażenia po pierwszym czytaniu czy nawet drugim książeczki to polecam recenzję Białego Miejsca którą to recenzję napisała Paulina Król i umieściła na swoim cudownym blogu który to blog się zwie w świecie słów i powiem tylko, że recenzja jest napisana w taki sposób który to sposób sprawił, że usiadłam i siedzę. Przy okazji zzułam kapelutek, o ile można zzuć kapelutek, i wyrażam tym samym zzuciem wielki szacunek dla zdolności oceniawczych owej Pauliny Król. Jej blog jest naprawdę rzetelnym miejscem opiniodawczym. Już właściwie wyrobił sobie ów blog własną markę jakości, czyli markę wysoką zresztą przypomnę, że powieść pod tytułem "Alwetor, Białe Miejsce wydało wydawnictwo Oficynka książka jest do kupienia między innymi w księgarni ZWB czyli księgarni zbrodni w bibliotece tym, którzy zakupili, życzę w cudzysłowie miłej lektury, czyli dobrej zabawy, żeby dla każdego było coś miłego i bla bla bla no i chyba tyle autoreklamy to taka a propos, żebym z tej lodówki nie zaczęła stakiwać, wciąż to powtarzam a teraz z głośników popłyną dźwięki kojące muzyki boskiej czyli amen muzyka wracam na antenę czyli także przed komputer i teraz będzie w ten sposób że powiem o autorce która mi się niedźwiedzie ostatnio objawiła i swoją pierwszą powieść Grozy opublikowała pod pseudonimem Olga Haber. Chodzi mi o powieść noszącą znamienny tytuł Oni. Nie powiem, o czym jest ta książka. Nie powiem, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała. Nie powiem, czy tę powieść polecam, czy nie. Powiem natomiast, że wydało ją wydawnictwo Wideograf i że się masakrycznie wręcz cieszy, że na rynku wydawniczym pojawiło się nazwisko, w tym przypadku zresztą pseudonim, kobiecy związany z grozą ja wiem, kto się za tym pseudonimem kryje zresztą sama autorka została w którymś z wywiadów zdemaskowana chodzi mi o to, że cieszę się niezmiernie z faktu że powieść grozy pod tytułem Oni napisała kobieta cieszę się bardzo, że książeczka jest na rynku i cieszę się bardzo, że ogólnie rzecz biorąc kobiety coraz częściej mają oficjalne literackie ciągoty do pisania tekstów grozy i horrorów żeby nie było nieporozumień, dodam, że nie mam nic przeciwko pisarzom, facetom, grozotwórcom. Mam nawet słabość do prozy Stefana Dardy. W moim literackim życiu jest dwóch moich ulubionych Stefanów. Stefan Darda i Stefan King. I wystarczy palenia świeczek przy ołtarzyku pisarzy grozy, w sensie chwalenia autorów grozy wel samców. Moim zdaniem teraz należy jakoś zachęcić kobiety, znaczy samiczki, żeby odważyły się pokazać światu to, co tam sobie ścibolą groźnego do szuflady. Tak jest. No tak jest właśnie, że się kobiety wstydzą, albo na przykład boją, co rodzina i sąsiedzi powiedzą, kiedy wyjdzie na jaw, że ta miła pani za ściany pisze krwawe opowieści, ale opowieści grozy. Olga Haber wydała książkę Oni pod pseudonimem. Czytałam, że w którymś, yy, znaczy w którymś z nią wywiadu, czy wywiadzie, przepraszam, yy, czytałam, że zdecydowała się na pseudonim, ponieważ podobno jej nazwisko nie było, znaczy nie kojarzyło się z horrorem jakoś tak. W powody przyjęcia pseudonimu nie wnikam, każdy autor ma swoje wytyczne, ale fakt faktem, Olgi powieść jest na rynku i jest to powieść grozy, jak już mówiłam. Znaczy ja nie będę apelowała do kobiet, żeby wyszły ze swoją grozą do ludzi, tylko od czasu do czasu pokażę palcem książki, które pojawiają się w księgarniach dodam, że coraz częściej pojawiają się horrory albo thrillery, także mocne policyjne kryminały napisane przez kobiety i myślę, że to będzie najlepszy motywator do tego, żeby ukrywające się w cieniu szuflad autorki tekstów tak zwanych mocniejszych i groźnych wyszły z ukrycia i dumnie swoje szanowne piersi wypięły. Gdyż nie ma się czego wstydzić. I teraz nie mówię tylko o piersiach. No i tak to wygląda. To by było tyle chyba w temacie. I a propos. Osobiście znam dziewczynę ukrywającą się pod pseudonimem Olga Haber i stwierdzam, że jest przesympatyczna ta dziewczyna. Ma w sobie bardzo dużo sił witalnych i twórczych. Życzę jej, żeby była sławna, bogata i rozchwytywana. Jest również zodiakalnym strzelcem. Również, gdyż ja też jestem strzelcem, a strzelce to najwspanialsze znaki zodiaku, paradoksalnie pod słońcem, Olgę Haber niniejszym serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy, pogadamy i pośmiejemy. A teraz przerywnik muzyczny. Po przerywniku muzycznym znowu mój głos popłynie z głośników, bo niby skąd ale tym razem aksamitnym tembrem przedstawię pręgierz, czyli kącik zjebów. Jak już mówiłam na początku, w pierwszym, w pierwszym kąciku zjebów poruszę temat afery wywołanej przez pana Konrada Lewandowskiego. Pana, bo nie jestem z pacjentem na ty. I tak, afera niby nie dotyczy horroru szczegółowo, tylko ogólnie, mianowicie dla niewtajemniczonych. Powiem, że im ci Lewandowski, konkretnie i po hamsku zjebał blogerkę, która odważyła się skrytykować powieść autorstwa właśnie pana Lewandowskiego. Co w tym incydencie jest najbardziej niesmaczne, że w, pierwszy, znaczy w którymś momencie bodajże interweniowało wydawnictwo, które tę powieść wypuściło na rynek. Oświadczenie wydawnictwa na Facebooku brzmiało mianowicie mniej więcej tak, że to wydawnictwo przeprosiło za zaistniałą sytuację oraz określiło coś w stylu, że poglądy pana Lewandowskiego są jego osobistymi poglądami i wydawnictwo się od tychże odcina. No i że wydawnictwo jest bardzo przykro. Cóż, to generalnie nie powinno tak wyglądać, że zachowanie pisarza, znaczy nawet jeżeli jakiś bloger obsmaruje jego książkę i wystawi tej prozie notę negatywną. Wiadomo, że tak się pisarz nie powinien zachowywać. Co owa afera ma do horroru? Dużo, gdyż w dzisiejszych czasach prawie cała krytyka literacka, oceny, opinie, dyskusje, plebiscyty, konkursy z nagrodami, wszystko, co dotyczy literatury, przeniosło się do internetu, w tym na portale albo na blogi indywidualne, jak już mówiłam. Każda książka, w tym horror i groza, są tam recenzowane. Nie można wskazywać palcem jakiemuś blogerowi i powiedzieć, ty masz się o mojej książce wypowiadać. Dobrze, a ty się weź lepiej kurwa zamknij. Wskazywanie palcem, groźby, czy też budowanie jakiegoś autorytetu na zasadzie, nie wiem, zastraszania, to są kwestie tego całego widma, nieistniejącego już ustroju feudalnego. Miałam na myśli fakt, że dawno temu w Polsce rzeczywiście istniała coś jakby instytucja głównych, czy głównego krytyka liteckiego kraju. Było to kilka osób, których się każdy autor wielce obawiał. Normalnie autorzy robili w gacie, ze strachu. Opinie, recenzje oraz krytyka prozy powieści sztuk teatralnych posiadała swoje tam własne szpalty, czy też całe strony w gazetach. Autor z biciem serca czekał na wydanie tej gazety właśnie, czy tam jakiejś, i miał cichą nadzieję, naprawdę modlił się chyba żarliwie, żeby któryś z tak zwanych uznanych rzeźników, czyli krytyków literackich kraju, spojrzał przychylnie na wydane wypociny tegoż właśnie zastraszanego i zesranego ze strachu autora. Tylko takie coś to było dawno i nieprawda. No, znaczy tak to więcej, mniej więcej wyglądało. Z tym, że to wtedy to były inne czasy. Było mniej wydawnictw, pisarzy również i tak dalej, i tak dalej. Nie można porównywać tej prehistorii ze współczesnością. Oczywiście nie można też niedoceniać. To było dawno, ale to było. To już jest historia. Ale zrozumiałam, że pan Lewandowski w jakimś stopniu porównywał te dwa światy. To już tak można powiedzieć. Podważył również jakiekolwiek opiniodawcze kompetencje młodej blogerki i generalnie nie podobało mu się, że jakaś właśnie młoda osoba Lekko mówiąc, bo nazwał ją inaczej, miała czelność skrytykować jego wielkie, wiekopomne jego dzieło. Bo przecież on jest autorem z dorobkiem, jest autorem uznanym i w ogóle na kolana. A młoda blogerka miała czelność i skrytykowała tego Boga. Nie podobało jej się dzieło owe. Ja będę tej dziewczyny broniła i uważam, że pan Lewandowski powinien ją przeprosić. Normalnie powiedzieć, sorry, młoda jestem zwykłym hamem. Inna sprawa, że w środowisku fantastów pan Lewandowski jest znany jako imć przewodasz i podobno takie numery w jego wykonaniu są na porządku dziennym i chyba fandom to akceptuje. Czy tam ktoś, czytam coś. Ja nie jestem dobra w nomenklaturze środowiskowej, więc bardzo przepraszam, ale. Bo co mogą ci ludzie zrobić, prawda? No tak, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli autor do siebie zrazi ludzi, tam odbiorców, czytelników, wydawców nawet, takim właśnie pieniactwem, no to jakby nie patrzeć i jakby autora Warhała nie tłumaczyć, spadną korzyści materialne ze sprzedaży jego książek. Ja nie mówię, żeby autor w dupę właził komuś albo się podlizywał, ale jakaś tam doza dyplomacji chociażby jest wskazana w relacjach międzyludzkich. Poza tym pisarz jako taki, chcąc nie chcąc, kojarzony jest z inteligencją, czyli określoną grupą społeczną. I tego się trzymajmy. Kultura wyższa, sztuka, światłe myśli, wysokie wartości życiowe, książki to portal do innego świata. Niektórzy myślą, że lepszego. Wiadomo, że pisarz też człowiek, bo to jest człowiek. Nie żadne bóstwo. Wiadomo, że są ludzie i taborety wszędzie, ale dobrze by było, żeby pisarz trzymał jakiś poziom w swoim szanownym zachowaniu oraz w swoich szanownych wypowiedziach. Nawet, jeżeli ten pisarz jest prywatnie, poza literaturowym światem, jest w tym świecie bucem, szowinistą i chamem. Nawet wtedy Wypada się jakoś umieć chociażby zachować No to by było na tyle w temacie Się nagadałam, zaschło mi w gardle A teraz ktoś inny ześpiewa i zagra Oraz mu w gardle zaschnie Muzyka Po tej miłej śpiewogrze zagadam ponownie Co niniejszym czynie I ponownie zapodam pręgierz Tym razem podwójny Zjeby mianowicie polecą w stronę hejterów Nagrody Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Tak się zdarzyło, że pierwsza gala przyznania nagrody odbyła się podczas drugiego kwasonu. Kwason to jest krakowski festiwal amatorów strachu, obrzydzenia i niepokoju. Tak się stało, że najwięcej hejtów za nagrodę dostał dwukrotny laureat, czyli Krzysztof Maciejewski. Tak się stało, że byłam na gali przyznania tej nagrody, tak się stało, że jestem w kapitule, że miałam przyjemność zostać zaproszona na kwason jako prelegent i takie tam. Ogólnie chodzi o to, że coś tam się komuś nie podobało w tekstach autorstwa Krzyszka Maciejowskiego, które to właśnie teksty zostały nagrodzone głosami czytelników bodajże, opowiadanie i książka. I po fakcie przyznania nagrody owym tekstom się, że tak powiem dostało okazało się, że w stronę Krzyśka padły jakieś tam inwektywy łącznie z tym, że cała nagroda została z ziemią zrównana dorobiona teorię spiskową oraz porównanie do nagrody fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla z tego co się zorientowałam o nagrodę Zajdla są zawsze kłótnie pretensje i wzajemne się było tym obrzucanie no ok ja rozumiem wszystko no albo prawie wszystko i przepraszam, że wtrącę, ale jest mianowicie tak nagroda Grabińskiego to nie jest nagroda imienia Janusza Zajdla te dwie nagrody należy oddzielić od siebie i najlepiej by było ich nie kojarzyć razem ale to chyba wiadomo, tak? nie ma co ich porównywać dodam, że zarówno kwason cała kwestia organizacyjna jak również kwestia ustanowienia nagrody imienia Grabińskiego, została poczyniona po to właśnie, żeby się groza albo horror w Polsce wziął i usamodzielnił i nie był traktowany przez środowisko fantastyki polskiej jak jakaś fanaberia kilku upośledzonych umysłowo pseudopisarzy, którzy nie wiadomo dlaczego uparli się, żeby pisać pseudoliteraturę zwaną grozą. To znaczy... Ja chciałam powiedzieć tylko, że groza jako taka to pełnoprawna literatura, a tak zwane skłonności niepodległościowe, czyli żeby nie łączyć polskiej grozy z żadnym innym nurtem albo z żadnymi innymi imprezami tematycznymi czy konwentami, było tylko kwestią czasu. Moim zdaniem usamodzielnienie się grozy i horroru odcięcie od fantastyki zrobiło jednym i drugim Dobrze. Przynajmniej ja się poczułam lepiej. Kwestie personalne zostawiam na bocznicy, bo ja nie wnikam, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, kto z kim śpi albo kto komu zapłacił. Chodzi mi teraz o to, że nie doszukiwałabym się przekrętów i insynuacji, jakichś tam konterpolacji, ani spraw szemrany w werdykcie Nagrody Grabińskiego. Oczywiście można się nie zgadzać z tym wynikiem, ale fakt faktem, że między innymi Maciejewski wygrał, a głosy, które zostały oddane na jego teksty, na pewno nie były głosami fałszywanymi czy tam fałszywymi, ani nikt nikogo nie przekupił, żeby ten ktoś latał po mieście i wysyłał głosy każdorazowo z innego adresu IP. Uprzejmie proszę skończyć ze spiskową teorią dziejów w temacie. Można się nie zgadzać z werdyktem, bo wiadomo, nie, ładne, nie, nie to ładne, co ładne, przepraszam, tylko to się komu podoba. Jeżeli teksty, znaczy opowiadanie i książka jakieś, zostały zgłoszone do nagrody, to znaczy również, ze, że tam jakieś spełniały kryteria zgłoszeń do nagrody. Poza tym, jak już mówiłem głosowali czytelnicy. Tak po to było prawie 700 osób. Znaczy co? Ślepi byli? Albo głusi? Albo głupi? Ja nie widzę, w czym jest problem czy może za nagrodą kryją się ogromne sumy euro w złocie na których to sumach ktoś swoją łapę położył ograbił tym biedne głodne dzieci z Afryki i kupił sobie dom na Karaibach i teraz obrasta w tłuszcz, piórka leży ma sygnet na każdym palcu pije drogie drinki otacza się z niesamowicie drogimi jakimiś modelkami albo dziewczynami z agencji o to chodzi? nie wiem ja miałam nadzieję nikłą, bo nikłą, że ustanowienie Nagrody Grabińskiego będzie w jakimś stopniu motywowało pisarzy do płodzenia naprawdę wartościowych tekstów grozy, które by w przyszłości się zaliczały do prestiżowych, nagrodzonych, uznanych. O to chodziło z tą nagrodą, o stworzenie jakiegoś prestiżu właśnie, żeby polska groza przestała się kojarzyć z prozą gównianą, i nie mam na myśli teraz tematyki, tylko z prozą z prawdziwego zdarzenia. Skoro są takie miejsca w necie jak Okiem na Horror, Grabarz Polski, jest karpę noctem, jest blok w świecie słów, między innymi grozie. Ja na mojej powieści mam patronaty pisma kwant, mam patronat Grabarza Polskiego, Nerd Kobiety, postapokalipsy Polska zbrodni w bibliotece skoro się, tak, skoro się tak dzieje no to moim zdaniem polska groza naprawdę rośnie w siłę i naprawdę wychodzi do ludzi i uważam, że powinniśmy dać tej grozie szansę oczywiście hejterzy zawsze będą tylko niech chociaż wezmę pod uwagę, że no znaczy ja wiem, że istnieje coś takiego, jakieś przekonanie czy jakiś odruch, że nie może być za dobrze, że nikt nikogo po głowie głaskał nie będzie, że trzeba płacić frycowe, że musi być najpierw do dupy, że człowiek człowiekowi człowiek, wilkiem, a zombie, zombie, zombie. Że pisarze siebie nie lubią, że, pa, że panuje jakaś niekiedy wcale nie cicha wojna między tymi pisarzami, a odbiorcami czy tam redaktorami, krytykami. Ja to wiem, ja to szanuję, ale gówno mnie to obchodzi. Jak już mówiłam, nie wchodzę w kwestie personalne Bo to nie o to chodzi A chodzi o to, żeby tworzyć dobrą, naprawdę fajną I wartościową literaturę grozy I mieć okazję ją docenić A nagroda Grabińskiego Jest taką okazją właśnie Doceńmy polski horror Tego sobie oraz Państwu życzę Niniejszym dotarliście do końca Szóstego odcinka Krwawej Kałuży Mam nadzieję, że jednak ktoś Ze mną został i nie mówiłam w pusty eter a jeżeli nawet to miałam okazję się w końcu wygadać co mi zrobiło dobrze głowowo i językowo tradycyjnie się żegnam powiedzeniem niech Wam ziemia lekką będzie amen ave czy coś tam do usłyszenia kochani do usłyszenia